Słyszysz mnie? Mam do Ciebie prośbę. Wysłuchaj mnie jak możesz. Zamknij oczy. Proszę Cię. Zamknij oczy. Zamknąć. Patrz. Próżnia. Otwórz. Jam jest. Jest i studnia. Po jej granicy się poruszam, tworząc nowe studnie. Bez dna, jak dusza. Tak głębokie, by odczuwać fizyczność i doświadczać w mi niej miłość. Nic innego mi nie przyszło na myśl, więc krzyczno, gdy serce, bo miłość ktoś próbował zabić. Na mocy mojej suwerenności danej mi od Boga, źródła ja. Żądam zdjęcia natychmiast, kodów, programów, klątw i złożeczeń Astrala, Matrixa, Demiurga i Archonta. Żądam unieważnienia wszystkich paktów, kontraktów, próśb, cyrografów, umów, które zawarte zostały przeze mnie, świadomie i nieświadomie, w tych i wszystkich innych czasoprzestrzeniach, w przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, zawartych we wszystkich innych czasoprzestrzeniach światów równoległych, przez przodków rodu, potomków i rodziny, potomków ciał astralnych i sobowtórów eterycznych. Żądam zwrotu tych paktów, ich kopii i odbić lustrzanych i spalam je w źródle. Na mocy mojej suwerenności oczyszczam swoją karmę, spalam zależności rodowe, konflikty rodowe, żale, choroby, strach, ego, dumę, kody starzenie się i śmiertelności skłonności do nałogów i hazardu. Na mocy mojej suwerenności żądam natychmiastowego zwrotu wszystkich energii, pobranych na mocy tych unieważnionych kontraktów, pobranych gdziekolwiek i kiedykolwiek, ode mnie, bez mojej wiedzy i zgody. Na mocy mojej suwerenności zabraniam korzystania z mojej energii bez mojej wiedzy i zgody. Zabraniam również montowania w moim ciele implantów i znaków, które są lub mogą być dla mnie niebezpieczne. Bo jestem, nie potrzebuję władzy, potrzebuję wszelką przestrzeń a do ogłady matkę ziemię, w miłości i jedności A co odwleczy, to nie uciecze, więc w wyniku przeciwności Wszechświat cię uniesie, ty sam, tym ty samym podniesiesz bliźniego W akcie troski, nie w akcie zbrodni, bo ona nie istnieje Do chwili, w której o niej nie pomyślisz, a więc dzieje się Coś nadzwyczajnego, bo się dzielę tymi przemyśleniami I w głębi ducha się cieszę, bo wszyscy jesteśmy rodziną U źródła, więc miną ciężkie czasy, a Powrócą lawiną cudowne Po dobro źródłem i na mocy źródła Powstało zło widocznie Wedle boskich praw przeciwieństwa Obdarowano nas nimi szczodrze Gdy się zastanawia, jaki dano mu los, mimo że sam go pisze, oddaje swój głos. Oddaje wolę, a marzy mi się, raz, w którym przerywa ciszę. Dźwięk miłości na Amponie 432. To tajemniczość to klucz dla tych, którzy wciąż go szukają. Serve te bene tu Serve santo Niramaya, Serve padre anni pazient tu Ma ca'scit